Rozmowy w deszczu. Słuchacie programu Rozmowy w deszczu w Radiu Wolne Media przy mikrofonie Maurycy Hawranek. Moim gościem jest Janusz Korczyński, ekonomista, z którym będziemy rozmawiali dzisiaj o podatkach. Witaj Januszu. Witam. Może na początek pytanie zaczepne. Co to są właściwie podatki? Podatek jest to takie obowiązkowe świadczenie pieniężne, no, pobierane przez państwo, przez samorząd terytorialny. Skąd się wzięły podatki? Podatki już istniały od starożytności. Na początku w formie raczej podatku. Od rolników pobierano po prostu jakąś ilość zboża. Po prostu ich zbiory, część ich zbiorów musieli oddawać. Czy taka dziesięcina? No za mniej więcej. Po raz pierwszy pieniężne podatki wprowadzili Rzymianie. No a tak naprawdę obciążenia podatkowe zaczęły dopiero rosnąć w XIX wieku. A z jakiego powodu? Co się takim takiego wydarzyło w XIX wieku, że te podatki zaczęły rosnąć? Zaczęły powstawać szkoły powszechne, ministerstwo edukacji, poza tym były, wtedy był to czas wojen napoleońskich, więc także na wojsko dużo pieniędzy potrzebowali. I w zabawiach rządzących i edukację. Za jakiś czas wraca temat dotyczący podatku liniowego. Jak sądzisz Janusz, czy wprowadzenie podatku liniowego w Polsce byłoby korzystne? Podatek liniowy ma wiele, wiele plusów, aczkolwiek jednym takim najważniejszym plusem jest to, że nie trzeba się bawić w progu, progu podatkowego. Tak więc i urzędnicy i sami podatnicy mają po prostu mniej pracy. Mhm. Czyli, żeby był np. podatek 10 to nawet kalkulatora nie trzeba używać i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak. Jaki jest związek między inflacją a podatkiem? Jeśli podatek spada, to znaczy jest obniżany w danym momencie, wtedy inflacja rośnie. Jest to spowodowane tym, że po prostu więcej pieniędzy zostaje w rękach ludzi i jest więcej pieniędzy na rynku. Ja czegoś tu nie rozumiem. Jeżeli jest więcej pieniędzy w rękach ludzi, to ci ludzie przecież kupują więcej towarów. Jeżeli kupują więcej towarów, to ten podatek powinien wraz z tymi podatkami wracać do budżetu państwa. E, tak, oczywiście, że tak. Hmm, aczkolwiek e, niekoniecznie tak może być. Jest to z różnych powodów. E, to może być spowodowane przez różne rzeczy. Na przykład, Mhm. obniżenie podatku w ogóle nie może spowodować na przykład, załóżmy z tych 10% na 9, może spowodować, że wpływy do budżetu będą o 10% mniejsze, ale niekoniecznie, bo ludzie będą więcej wtedy kupować. Aczkolwiek właśnie to może na pewno spowoduje inflację. A inflacja właściwie, mhm. e, czy nie bierze się przypadkiem z kredytów bankowych i, i tak dalej? Czy gdybyśmy na przykład e, ograniczyli inflację do poziomu 0 lub 1%, czy nie wprowadzali na rynek nowych pieniędzy i nowych... E, pożyczek, które nadmuchują tak zwane bańkę kredytową. Czy wtedy nie, sytuacja by się nie ustabilizowała i czy przypadkiem gospodarka nie odnotowałaby właśnie tutaj jakiegoś wzrostu? Owszem, przyczyn inflacji jest bardzo dużo. Główną przyczyną tego stałego wzrostu cen, czyli poziomu inflacji na poziomie 3-5% w ostatnich latach jest właśnie spowodowane przez wpływanie nowych pieniędzy na rynek poprzez właśnie kredyty bankowe i tak dalej aczkolwiek mogą występować gdyby, nie, gdyby cały czas była ta sama ilość pieniędzy na rynku, mogą występować krótkie okresy, w których jest inflacja lub deflacja. I taką przyczyną właśnie inflacji krótkookresowej mogą być właśnie może być obniżenie podatków. Czy obniżenie podatków mogłoby pomóc kryzysowi gospodarczemu? Tak, ponieważ zwiększyłoby popyt. No skoro by było to dobre w czasie kryzysu, to na pewno także byłoby to dobre już po kryzysie, bo cały czas dopingowałoby gospodarkę do wzrostu. Po kryzysie by to nie było w sumie potrzebne. Ludziom by się żyło dobrze. Znaczy no, wiadomo, że pewnie nie wszyscy tak sądzą, ale ten, podatki nie wpływają na poziom życia ludzi. Jak to nie wpływa na poziom życia ludzi? Czyli, jeżeli ja płacę, załóżmy tam, ten podatek dochodowy w skali 19%, a miałbym, powiedzmy, nie płaciłbym w ogóle tego podatku, no to wtedy miałbym więcej pieniędzy i mając więcej pieniędzy, mógłbym więcej kupić. W tej chwili tak, my sobie wyobrażamy w ten sposób, że te 19%, które w tej chwili płacimy, jeśli przestalibyśmy to Państwo oddawać, byśmy mieli o te 19% więcej, ale te 19% więcej spowodowałoby właśnie wzrost inflacji, że ceny, które wzrosły, produktów, które kupujemy, wyrównowałyby te pieniądze, które zabiera, je nam, zabiera nam państwo, więc wyszłoby na jedno. A co sądzisz o podatku progresywnym, w którym progi podatkowe? Jest to podatek, który obciąża przede wszystkim bogatych, jak czy wpływa w ogóle na gospodarkę? No, no to zależy. Według mnie jest to nie bardzo mały wpływ na gospodarkę, w zależności też rzeczywiście jak wysoki ten podatek jest i jak są ustalone te progi. Od kilku lat w Polsce panuje podatek liniowy. Właściwie przedsiębiorcy mogą wybierać pomiędzy podatkiem liniowym na poziomie zdaje się, 19% lub progiem podatkowym. Pierwszy wynosi 18%, drugi 32%. Jak sądzisz, który podatek jest dla przedsiębiorców korzystniejszy? No oczywiście, każdy chce, żeby jak najwięcej dla niego zostało, więc jeśli ktoś wchodzi na ten drugi podatek, na ten 30%. drugi podatek podatkowy, 32%, 30%, 30 oczywiście rezygnuje z tego i ten, i chce mieć liniowy. Aha, czyli to głównie zarabiają na tym osoby, które wcześniej płaciły te najwyższe progi podatkowe, tak? Tak, tak. Hmm, rozumiem, czy jak wtedy kiedyś płacisz 43% podatku optowali za tym, żeby go obniżyć do e, tam tych, tych tych 19% dzięki temu mają te kilkadziesiąt procent oszczędności tak, według mnie w ogóle politycy zrobili e, taki, że tak powiem przekręt e, ponieważ wcześniej ten, progres, jak ten progresywny był, ten pierwszy próg był 18% większość ludzi no dalej jest 18% do dzisiaj tak, progi. Owszem, tylko że jest, to, Te dwa progi mogą wybierać chyba tylko i wyłącznie przedsiębiorcy, a dla pracowników jest tylko i wyłącznie ten liniowy. Mhm. Czyli de facto tego 32% nikt nie płaci. Nie, bo jeżeli, nie. Płaci bo to jeżeli firma dużo zarabia, to na woli podatek liniowy na poziomie 19%, a jeżeli e, nie zarabia tak dużo, to woli 18%. Tak, każdym... 32% to jest fikcja. Tak, czyli wracamy, e, wróćmy w ogóle do tego właśnie liniowego. Mhm. E, według mnie to wyglądało w ten sposób, że ponieważ większość ludzi e, należała do tego pierwszego progu podatkowego, do tych 18%, e, a reszta osób bogatszych należało, należało do tych następnych progów podatkowych, politycy postanowili sobie po prostu podwyższyć podatek dla wszystkich o 1%, a dla siebie obniżyć do tych 19%. To znaczy, że po prostu oni im zostało w kieszeni, a ten 1%, który brakował, on, ten 1% większego podatku spowodował, że te pieniądze, które oni wpłacali do budżetu, to zwróciły się z kieszeni najbiedniejszych. To według mnie w ten sposób wyglądało. Mhm. Czyli... Dlatego, było, dlatego było mówione o podatku liniowym, że, że wprowadzenie tego podatku nie spowoduje w ogóle różnicy yy, w budżetowych. A spowodowało czy nie? Yy, no właśnie z tego co wiem nie. Aha, czyli płacą mniejsze podatki, a do budżetu wpływa tyle samo pieniędzy. Tak, ale z, ściągając je z najbiedniejszych. O ten jeden, właśnie ten jeden procent. Aha, czyli taki jakby antyjanosik, tak? Odbiera biednym, a daje bogatym. No tak. Dobrze. Co sądzisz o podatku VAT? Czy w ogóle warto płacić podatek VAT? Czy może lepiej byłoby z niego zrezygnować? Podatek VAT jest takim podatkiem, o którym w ogóle nie wiemy, że płacimy. Jest, jest w dodatku podatkiem, który przynosi budżetowi polskiemu największe dochody. Podejrzek w 2008 roku było to 112 miliardów podatek dochodowy przynosi sporo mniejsze dochody, więc wydaje mi się tak, podatek VAT jest prostszy do osiągnięcia, nikt się nie stresuje składaniem PIT-ów i CIT-ów do rządu skarbowego, dlatego wydaje mi się, że podatek VAT jest lepszy od dochodowego. A Może w ogóle zlikwidować podatek dochodowy, dać wszystkim 0%, prawda, niech nie płacą, a będziemy przecież go ujszać, kupując produkty. No właśnie to, by była, to by było bardzo proste rozwiązanie, bardzo rozsądne według mnie. No z no. tego co wiem, z tego co wiem, PIS optował za taką opcją. Jak do tej pory, chociaż mimo że zdobył władzę i e, miał tam parlamentarną większość, to nie wprowadzili tego podatku. Znaczy nie, nie, nie, nie, nie, nie, zlikwidowali. nie zlikwidowali tego podatku e, dochodowego. No nie wiedziałem o tym, że PIS e, chciał zlikwidować podatki dochodowy. W Szwajcarii akurat wygląda to tak, hmm. że tam podatek dochodowy jest wyższy od podatku VAT. W Szwajcarii? Tak, w Szwajcarii. Tak, postanowili hmm. tam ludzie, że płacić wyższy podatek dochodowy w zamian za znacznie niższy podatek VAT. No i więcej, mniej płacą za produkty, które kupują, ale mają też w nim pieniędzy. Ale wydaje, wygląda na to, że w rezultacie rzeczywiście im się żyje dzięki temu lepiej. No, a może byłoby im lepiej, lepiej płacili wyższy podatek VAT niż podatek dochodowy lub zerowy podatek dochodowy. Właśnie to jest bardzo dziwna sprawa z tego względu, że gdyby podatek VAT był wyliczany tylko jeden raz w sklepie, mhm. od razu jeśli klient kupuje do skonsumowania, to podatki VAT powodowałyby to, że więcej pieniędzy by zostawało w rękach ludzi, ale niestety ten podatek jest parę razy naliczany. Dlatego mhm. y, niestety bardziej się opłaca dla ludzi płacić ten podatek dochodowy niż podatek VAT. Podatek VAT pojawił się, z tego co wiem, w 1993 roku. Jak to wyglądało wcześniej? Skąd państwo brało pieniądze, jak VAT-u nie było? Z tego co wiem, podatku dochodowego też, zdaje się, przez czas aprl nie było. Tak, w ogóle nie było ani podatku dochodowego, ani podatku VAT jak sobie rodziło państwo? państwo? Państwo brało pieniądze, ponieważ miało pieniądze, ponieważ prowadziło własną działalność gospodarczą. No i mogło sobie inwestować to, co chce, wiedział jakie ma wpływy i miał pełną kontrolę no, nad. Po e, firmą. Na... No wiadomo, tak. przedsiębiorstwa państwo ja potem to rozprzedali za, za, za, za bezcen i mamy teraz taką sytuację, jaką mamy. Słyszeliśmy może o czymś takim jak Dzień Wolności Podatkowej. Co to właściwie jest? Tak słyszałem. Jest to dzień, w którym wyliczono po prostu, ile pieniędzy nam państwo zabiera w przeciągu roku i potem wyliczono, bo jakąś część dnia, jaką, jaką pracujemy, część z tych pieniędzy zrobionych w danym dniu idzie do państwa. Po prostu złożono ten, ten czas, kiedy my pracujemy tylko dla państwa i ten czas, kiedy pracujemy dla siebie i Dzień Wolności Podatkowej jest to pierwszy dzień w roku, kiedy my nie płacimy Państwu, tylko pracujemy tylko na siebie. Aha, czyli przez ten pierwszy, ten pierwszy okres czasu to jest to, co dokładnie pracujemy na rzecz Państwa, czyli podatki, a potem tak. jest to, co trafia do naszej kieszeni. Możemy stanowić robić, co chcemy. Tak. Słyszałem, że w średniowieczu Dzień Wolności Podatkowej wypadał mniej więcej w lutym, teraz w czerwcu. Czyli co, podatki się zwiększyły? Tak, i tak jak to wcześniej mówiłem, Stało się to na początku XIX wieku. Mhm, z powodu tych obciążeń? Pierwsze obciążenia, tak. Mhm. E, czy Dzień pod Wolności Podatkowej przesuwa się do przodu czy do tyłu? W tej chwili przesuwa się do tyłu. O ile pamiętam, z 18 czerwca na 11 się przesunął, ale nie jestem pewny, można to sprawdzić. Mhm. Czyli co? E, obciążenia podatkowe maleją. Tak, maleją. Podatki też maleją. Aha, czyli generalnie to jest bardzo dobra wiadomość. No, tak jak dla większości ludzi yy, na pewno większość ludzi, przepraszam, większość ludzi na pewno Co mm -hmm. Osobiście wolałbym, że to szybciej szło do przodu, ale yy, i tak cieszę to, co mamy. Ja mam takie pytanie, czy yy, składka zdrowotna też jest formą pod podatku, czy jak to wygląda? Nie, podatki, to nie jest yy, składka zdrowotna nie jest podatkiem. Pod podatek to jest taka forma yy, zapłaty państwu, która jest bezwzwrotna. Ale z... My płacimy my, my płacimy podatek, a państwo robi z tym co chce. A składka zdrowotna czy tam ZUS my płacimy te pieniądze, ale one wracają z powrotem do nas. W formie na przykład usługi lekarskiej czy emerytury renty. No Ale przez podatków też są finansowane służba zdrowia i inne rzeczy? Są dodatkowo finansowane, ponieważ dochody ZUS-u yy, nie są Wystarczające. A dlaczego? Same sobie. A dlaczego? No do tego dochodzą koszty administracyjne i tak dalej. No jest dużo powodów. Z tego co wiem, ZUS to jest taka jakby forma piramidy finansowej, w której wszyscy członkowie płacą na to, żeby żyło się dobrze innym członkom i w momencie kiedy okaże się, że nagle liczba osób, które wpłacają pieniądze, się zmniejszy, no to ta grupa, którym się te pieniądze należą, e, zaczyna mieć problemy. Tak, i wtedy trzeba będzie jeszcze więcej dopłacać z budżetu. A może byłoby lepiej tutaj dać ludziom e, możliwość wyboru ubezpieczyciela, zlikwidować na przykład ZUS, powołać, e, nie wiem, tam prywatnych, czy nawet państwowych ubezpieczycieli, którzy by ze sobą rywalizowali e, o składki, a przy okazji przejęli zobowiązania ZUS-u. Może wtedy byłoby to bardziej Chodzi ci o decentralizację. Z jednej strony o no, decentralizację, a z drugiej strony o wprowadzenie jakiejś e, konkurencji, oczywiście w zdrowych organizacji w zdrowego rozsądku. Było możliwe, żeby było to bardzo dobre rozwiązanie. Nie wiem czy jest realne wprowadzenie tego na szybko na teraz, ale w przeciągu paru lat powolnych zmian na pewno by się to dało wprowadzić. W jaki sposób masz jakiś pomysł? Jak by to wyglądało fazowo? Na przykład rozbicie ZUS-u na dane województwa, każde województwo by miało własny ZUS, taki jakby regionalny, bez centrali tej głównej. Ale jak wtedy mógłby ubezpieczyć, to czy jakby wtedy osoba mogła się zapisać do innego ZUS-u? Chyba tutaj mówię właśnie o tym, że były jakieś podmioty, które są rywalizują nie? i obniżają tak, tak, to by było, to bym, bo pytałeś się o fazę, jakbym to zrobił. To mhm. by była pierwsza faza, a potem bym wprowadzał kolejne do, do, do danego województwa, nie? Mógłbym to jeszcze bardziej rozdrobnić na powiaty, nie? Ale nie wiem czy to by było y, już sensowne. Mhm. a potem wprowadzić prywatne ubezpieczycieli, żeby mogli rywalizować z państwowymi. Patrzy tak. się na tych samych identycznych zasadach. A On jakby może. może... Jak właśnie działać. A można byłoby też pójść o krok dalej i w podobny sposób yy, płacić podatki. Na przykład zlikwidować całkowicie podatek dochodowy yy, i wprowadzić w to miejsce na przykład podatek na zbrojenia, podatek na tam, yy, nie wiem, pomoc najuboższym i tak dalej, i tak dalej. I wtedy człowiek wiedziałby dokładnie na co te jego pieniądze idą, a państwo nie mogłoby wtedy pieniędzy yy, przeznaczonych na yy, opiekę społeczną i pomoc yy, przeznaczyć na przykład na wojnę. Oczywiście możli... byłoby, bo... byłoby, przepraszam, byłoby to po prostu utrudnione, aczkolwiek potrzeby się ciągle zmieniają Na przykład w jednym roku potrzeba więcej pieniędzy dla policji, w innym mniej i tak dalej, więc nie można by było konkretnie e, danego, danej ilości podatku przeznaczać po prostu wyłącznie na policję, bo w jednym roku mogłoby się okazać, że jest znacznie więcej potrzebne, a w innym roku znacznie mniej. Do tego co roku się ustala, uchwala właśnie ustawę budżetową. No, Ale może wiedząc, jaka będzie ustawa budżetowa, właśnie wtedy wprowadzać co roku inne, inny, podatek. inny podatek, ewentualnie też dodać podatek na nieprzewidziane wydatki. Nie sądzisz, żeby to bardziej skomplikowało sprawę? No niekoniecznie. Na pewno byłoby to bardziej przejrzyste, bo wtedy pieniądze z konkretnego, na konkretny cel sz, szłyby do konkretnego resortu i nie można byłoby mówić, że tak, stery zarządzane. Chodzi mi o samo płacenie podatków, samo wyliczanie tego podatku, potem praca nad nowelizacją ustawy odpowiednio i tak dalej. Wydaje mi się, że to by było sporo więcej pracy. No, ale nowelizacja ustawy I to znacznie to... większe koszty administracyjne także. No, ale nowelizacja ustawy to jest przecież tylko jedna kwestia. Raz nowelizować ustawę, że ważne są rozporządzenia na przykład tam rządu, które określa na co dokładnie będą te podatki zbierane. Wiadomo, seria jakby było oprócz, oprócz tego ile pieniędzy na daną rzecz trzeba było ustalić ile jest potrzebne w tym roku na policję. Oprócz właśnie tego ustalania tej, tej potrzebnej sumy trzeba było ustalić poziom podatku i tak dalej i tak dalej. To by naprawdę znacznie według mnie znacznie bardziej skomplikowało sprawę. Lepiej jest po prostu dać tak jak na przykład państwo daje województwo, daje sumę pieniędzy województwu i on to województwo decyduje na co te pieniądze przeznaczyć. No, ale to też nie jest takie zbyt dobre, ponieważ każde województwo odprowadza zupełnie inną kwotę pieniężną, a otrzymają... Tak, jest to, jest to też brane pod uwagę, istnieje dysproporcja. Że, tutaj, że tutaj właśnie w tym województwie żyje mniej ludzi, mniej odprowadza podatku do budżetu. W tym województwie więcej jest to też dzielone. No bo na przykład województwo śląskie z tego co wiem wypracowuje bardzo dużą ilość wpływu do budżetu, a otrzymuje najmniej. W na mieszkańca. Mm, nigdy nie sprawdzałem tego nie, i powiem, że nie wiem, być może tak jest. Nie wiem jak jest to teraz, ale wiem, że jakieś 10 lat temu taki bytom wypracowywał 4% budżetu narodowego. Jedno miasto sam bytom. bytom. Tak, sam bytom. No, to jest nie wiem jak duże. wygląda to teraz, ale w karaj podatki były bardzo duże. Śląs został zdegradowany de facto, jeżeli chodzi o gospodarkę. No i teraz nie ma pieniędzy, żeby to wszystko tutaj no, przewrócić do jakiego takiego stanu używalności. Nie? No rozumiem. Właśnie i tutaj no. trzeba się czepiać tych polityków, którzy ustalali to nobilizację budżetu, ponieważ rzeczywiście Śląs, Śląs powinien otrzymywać znacznie więcej pieniędzy niż otrzymywał. Nie wiem jak jest teraz. No ale właśnie.. Wtedy otrzymywał, z, Tak jak mówisz, bytą po prostu wypracował 4% budżetu państwa a otrzymywał znacznie mniej z powrotem. Mhm. To może korzystało. wprowadzić, to może wprowadzić taką jakąś decentralizację i e, nie wiem, może regionalizację i żeby te podatki, które są odprowadzane w danym województwie szły do danego województwa na przykład w 50% tam gdzieś w 25% na, do budżetu centralnego, a pozostałe 25% tak w, w, do, do powiatów nie, tam gmin. Jest to mniej więcej teraz w ten sposób zrobione, że część podatków, które płacimy, zostaje w powiecie. Część podatków w województwie, a część idzie do państwa. Państwo te, te pieniądze potem jeszcze raz dysponuje na swoje konkretne cele. Nie jest to tak, że po prostu wszystkie podatki jakie płacimy idą od razu do centralnego budżetu, wtedy jest dopiero rozdysponowane, tylko jest to stopniowo. Część Aha. zostaje właśnie tutaj na Śląsku, część idzie do budżetu centralnego. Hmm. No to przynajmniej tyle dobrego. Myślę, że, że, że to że nie trafia to, wszystko do Warszawy, nie? No tak, sądzę, że jest to rozsądniejsze niż właśnie, żeby centralny budżet decydował, ile pieniędzy ma Dane wyludztwo dostać. Bo każde województwo ma zupełnie inne potrzeby, zupełnie inną ilość pieniędzy e, wpłaca do budżetu. No i inne są też potrzeby. Jedne województwa są duże, a mało, mało zaludnione, inne są małe, tak jak Śląski, i bardzo gęsto zaludnione. Mhm. Czy chciałbyś jeszcze coś do naszej rozmowy dodać? Nie, myślę, żeśmy, że omówiliśmy cały temat wyczerpująco. Chyba, że Ty masz jeszcze jakieś pytania. No nie, ja też akurat już mam moją listę pytań wyczerpaną. Dziękuję Ci za rozmowę. Ja również dziękuję. Gościem archiwalnego programu Rozmowy w Deszczu był Janusz Korczyński. Prowadzenie Maurycy Chabranek. Montaż Filip Czarnecki. Dla Radia Wolna Media.